W webskich opłakach. to jest odcinek numer 23. Przed Wami Dawid Pacha, Social Desk i New Agency. Kamil Social Socialdali.pl i agencja Social Five I Michał Jodasz, Showroom, Tak. A dzisiaj kolejne tematy. Tak, nie będziemy powtarzać poprzedniego tego tego tematu. Nie będziemy. I, I zaczynamy od rzeczy y, bliskiej sercu wszystkim geekom i powodu największych y, żałobnych pieśni internetu ostatnich miesięcy czyli od tego, od zamknięcia, które nastąpi w sierpniu, z tego co pamiętam, w sierpnia Google Reader zamknie swoje podwoje. Chyba lipca. No, okej. Okay. No, przepraszam, tak, być może, tak. W każdym razie zostało to ogłoszone i z tego, co widać i z tego, jakie reakcje później z drugiej strony przyszły, czy ich może znikoma ilość, decyzja jest nieodwołalna i jak się po prostu stanie. Czy Wy używaliście Google Readera? Ja jestem przede wszystkim właścicielem 10 aplikacji, za które zapłaciłem ciężkie pieniądze, które wspierają tylko Google Leadera. Bo problem polega na tym, że Google Leader przyszedł, zdominował rynek, zabił wszystkie lidery, które były wokół, został backbone'em dla wielu aplikacji, a teraz się zamknie. I to jest chyba moim zdaniem największy problem. Google Lider stał się taką infrastrukturą dla wszystkich aplikacji do czytania newsów, Dokładnie. takich personalizowanych. No i to bardzo widać po tym, co napisali na blogu Readera przez 2 e, to jest aplikacja na to iPhone, jest aplikacja, i aplikacja, którą i na, na, na Maca, która właśnie uzależniła się tylko i wyłącznie od konta Reader a. i tam był na blogu ten autor, ten twórca tej, tej aplikacji napisał, no po długich stanowieniach się decydujemy, że jednak będziemy dalej działać i się rozwijać, ale to było takie, wiecie, z takim smutkiem napisane strasznie na tym blogu, to aż się żal było czytać. Problem polega na tym, że Google było w idealnej pozycji do tego, żeby zostać tym backbone'em, ponieważ... Został. Był. Tak, ale bo, tak, i miał ku temu dobry powód, ponieważ problem z RSS-em jest taki, że musisz robić ciągły pool ze wszystkich stron na świecie, <grym> <grym <grym> które mają RSS-a. I problem polega na tym, że e, Google i tak to robiło. Więc on, dla nich to była informacja towarzysząca, oni tak szukali zmian na stronach, i w związku z tym mogli update'ować RSS -y jako efekt uboczny niemalże tego, że krolują całą sieć. I tu jest problem, że każdy następny będzie musiał po pierwsze zbudować infrastrukturę, to będzie robić, ale co gorsza, może się stać, że każda teraz aplikacja typu LIDER napisze sobie swoje, co mhm. oznacza, że jeden blok będzie przez 100 tysięcy aplikacji uderzany zapytaniem, tak? i wtedy znowu dla blogera to nie jest, jest nie, nie dobrze, bo siada strona, jest wolniej działa itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak i tak niedobrze. Ja nigdy przyznam nie korzystałem z Google Lidera i to jest trochę, zawsze, zawsze myślałem, że powinienem w ogóle z rss nigdy w życiu nie korzystałem i zawsze sobie... Jestem kompletnie zafascynowany tą faktem. <śmiech> to jest dosyć dziwne i bardzo wiele razy myślałem, dobra, to jest moment, że zaczął korzystać z rss i nigdy mi się nie, to nie udawało. Natomiast właśnie trochę z tego co czytam, wydaje mi się to trochę nielogiczne co najmniej. Mimo że mówią, że okej, okay, coraz mniej ludzi, coraz mniej ludzi z tego korzystało, ale sami mówicie, że to był backbone, tak? Wielu aplikacji. No i wydaje się, że kto jak, kto jak nie Google miał robić coś takiego, kurczę, w internecie, więc co myślicie, tak. dlaczego? Znaczy, o co chodzi? Problem, problem polega na tym, taka jest wersja, która się udało, do której się udało dotrzeć, że. Google nie miał żadnych inżynierów, którzy zajmowali się bezpośrednio liderem. żadnym. I przy, kiedy jakiś czas temu niedawno nastąpił jakiś tam, za przeproszeniem fuck up z liderem to nie było komu, dlatego, że nie był nikt, kto był przydzielony do lidera. A, a teraz, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Google będzie chciał integrować wszystkie swoje usługi ze sobą nawzajem to każda zmiana w jednym miejscu musi mieć swoje konsekwencje w pozostałych produktach. Tak? Więc oni pewnie mieli sporo powodów takich przydzielania resursów do czegoś co nie ma żadnego sensu ale też na litość boską produkcja żartów Google'a e, tak. kosztowała <laughs> pewnie z pół miliona dolców i trwa 6 miesięcy więc e... mi się wydaje, że wizerunkowo Google nie chce utrzymywać produktów, których nie jest w stanie rozwijać dynamicznie a po drugie produktów, które dotyczą technologii, które już są w odwrocie RSS is dead, jest mowa o tym tak samo długo jak się mówi o Roku Mobile ale myślę, że RSS jako mechanizm, bo jakby nie patrzeć na to, gdyby nie RSS, to tak. w nie miałoby się jak dystrybuować, więc. Nie, mechanizm, zresztą czy. Czy RSS Aaron, Aaron Spart, czy... je korzysta? Aron Był więc półautorem. się przewracam krokiem. Tak. <grym> Dokładnie. Mam nadzieję, Poczekali. Ja mam nadzieję, i tam z z uśmierceniem y, Gumrida na, na, na, na, na. To, to, to, to był <grym> Nie, ale yes. dla mnie abstrahując od RSS-ów, dla mnie to jest tak jakby świetna historia na to, przykład dla firm, które starają się stworzyć coś w oparciu o jakiś mechanizm i sobie mówią, czy my o tym nie rozumieliśmy, że coś mi nie I, sobie mówią, że, I sobie mówią, że słuchajcie, robimy to na Google Readerze, no przecież to jest Google, przecież tego mm -hmm. nigdy nie zamknął, mm -hmm. będziemy żyli długo i szczęśliwie i nagle klops, tak? Ja że to jest też problem i dla tych firm, ale teraz to jest pr problem dla Google'a, bo Google, to otworzył na taki Google Keep, który, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, e no, ludzie nie chcą się przenosić z evernota, dlatego że, a co, jak im zamkniecie to? No. Note, Google Notebook zostało zamknięte. Dlaczego, jakby, no, jakby, dlaczego mam wam ufać, że nie zamkniecie tego ustrojstwa? A z drugiej strony, owszem, część liderów korzystała z tej technologii, ale też sama cociągała ciągała te rss no, zobaczcie, rozwój, chociażby Flipboarda. Przecież Flipboard... Owszem, miał integrację z Google Readerem, ale jednak przede wszystkim pokazywał i sugerował jakieś tam źródła i sam je zaciągał. Różnica Więc... polega na tym, że naprawdę używając Flipboarda używają trzech różnych źródeł. Tak? Używają Twittera, używają Facebooka i używali Google Readera. Więc dużo no, łatwiej nie. jest... Używali jeszcze sami, reszta zaciągali rekomendowane źródła. No i z tego korzystałeś. Tak? No na pewno jest to teraz szansa dla nowych, znaczy dla nowych, starych, tak? I już, I już wiemy, kto jest liderem. Fidli zdecydowanie, ponad pół miliona ludzi w ciągu pierwszego tygodnia przeniosło się na Fidli, Fidli, które jest czytnikiem Google Readera, mhm. postanowiło stanąć na wysokości zadania i powiedział, że w, w dniu wyłączenia Readera wszyscy bez, w sposób kompletnie przezroczysty zostaną przeniesieni na ich backbone, które oni właśnie teraz budują więc będzie alternatywa Fit jest bardzo ładne bardzo jest ładne i świetnie się go je ogląda na telefonie jest y, wizualnie jest blisko bardzo właśnie lidera lidera i tak można go upodobnić idealnie do lidera jeżeli się chce ale jak się chce żeby wyglądał jak flipboard nie. o flipboard jak chcemy żeby wyglądał jak flipboard to może wyglądać jak flipboard no właśnie że nie Właśnie, że to tak. no no, Duże grafiki, chyba że, na, wierzy, chyba że na komórce. Na, na komórce, komórce mówię tak. No nie, no, na dystopie. Ja chciałem, żeby to wyglądało na dystopie jak fidli, jak fidli ale się niestety nie udało. Hmm. W każdym razie, a czego używałeś w takim razie do skimmingu y, newsów? Bo to jest, jestem zafascynowany, powiem szczerze, z Michał, czego używałeś, żeby ta poranna porcja informacji do Ciebie, czy może się wyłączać z No taki... właśnie, jakoś tak się wyłączałem, w sensie, mhm. jak chciałem coś bardziej gikowskiego, wchodziłem na Hacker News, a jak chciałem coś typowo mainstreamowego, wchodziłem na TechCrunch, Antweb, a jak chciałem coś ciekawego, to wchodziłem na Face'a i byłem pewien, że Michał Brański albo ktoś <grych> coś coś inny wrzuci coś fajnego. I jakoś tak mi to mhm. dobrze z tym było. Mhm. Ja myślę, coś... jak że trafiłeś w sedno powodu, dla którego technologia tak. RSS jako technologia czytnikowa umiera w takim tempie, Na pewno tak, dlatego, że mamy, mamy te, jeżeli są to źródła takie wyjątkowe, to ich mamy kilka i sami na nie wchodzimy i tam sobie Właśnie. szukamy. A pozostałe część informacji to są nasze sygnały z social networks. Chyba. I to jest tak, że możemy chcieć coś czytać i wtedy korzystamy z takiego grudera, a jak coś ma nas znaleźć, to i tak nas znajdzie po prostu za pomocą tak, ilość. maila i tepe, itd. Natomiast mamy nadzieję, że to nie oznacza śmierci samego standardu, dlatego że jest wykorzystywany w internecie do transportu na wiele różnych sposobów, w tym podcastów. Um, no, trzymamy siłki za lesec, ale teraz Fidli, ja mówię Fidli, Ty mówisz ja też w Fidli, tak, ale dopiero od, od, od kilku dni Fidli. Czyli wszystkie webskie, które używały RSS-a, używają aktualnie w Fidli. Mm. <laughs> Okej. Okay. Następna rzecz, o której chcieliśmy powiedzieć. Szum już cały przeszedł, ale może nawet dobrze, dlatego, że może porozmawiamy o tym spokojniej, ponieważ ja przez kilka pierwszych dni od premiery Spotify byłem w nerwowej ekscytacji. Mm. Czego używać, żeby słuchać muzyki w internecie i dlaczego? jest to najtrudniejszy biznes to naprawdę jeśli chodzi w ogóle o biznes internetowy biznes muzyczny ale jest teraz na tym rynku bardzo duża konkurencja bardzo duża przede wszystkim w streamingu I trochę tutaj podałeś Kamil, żebyśmy też pogadali o iTunesie to naprawdę podałem iTunesa no, jest... dlatego, że chciałem żebyśmy porozmawiali o tym czy nadal kupujemy, będziemy kupować po prostu na własność muzykę to jest dla mnie Streaming kontra iTunes jest też dla mnie tematem, więc dlatego napisałem Może iTunes. Dwa słowa na czym w ogóle polega ta muzyka w streamingu. Polega na tym, że płacisz abonament miesięczny, masz dostęp do kilku milionów utworów, możesz sobie ich słuchać na, na live, możesz na niektórych, niektórych usługach ściągać sobie tą muzykę na, na dysk odtwarzacza przenośnego, czyli telefonu komórkowego, no i płacisz abonament. Jeżeli przestajesz płacić abonament, koniec, nie masz dostępu do muzyki. Co chyba odróżnia ten model na przykład do modelu Audible, gdzie tak. stajesz płacić i te, te, to, to, co miałeś wcześniej, to do tego masz dostęp. Tak, i w ogóle. i To samo jest audioteką Czyli hmm. książki Audio weszły jednak w to, że Nie raz zakupiony na licencja jest wiążąca. twoja i jest wiążąca bez względu na to, czy płaci dalej abonament. Dokładnie tak. E, no i dobrze. Jeżeli chodzi o mnie. Ja byłem niemal po prostu um, ewangelistą Dizera w momencie kiedy wszedł I, i nagrywaliśmy zresztą w momencie kiedy Deezer wszedł na polski rynek nagrywaliśmy swój odcinek numer jeden z tego co pamiętam i um, byłem zachwycony tym, że ponieważ Spotify wypina się na nas to francuzi przyszli z pomocą i o, religijnie używałem Dizera, um, ale przyszedł Spotify wszyscy się podekscytowali a ja w tym momencie na przykład zorientowałem się że płacę za usługę Deezer o 10 zł, więcej. No i po prostu przeszedłem do tego Spotify'a. Aplikacja mobilna nie jest tak dobra jak aplikacja Deezera moim zdaniem, ale, ale Spotify z wielu powodów, w tym, dlatego, że w tym, że ma desktopową aplikację na Maca, to jest dla mnie bardzo fajna, bardzo istotne. Ja jeszcze do niedawna, jestem kolej, znowu jestem oldschoolowcem, ale do niedawna jeszcze... Ja bardzo, powiesz bardzo... nam, powiesz nam, powiesz Szczerze powiedziawszy, może nie nam, ale tak, generalnie do niedawna ja bardzo lubię nową muzykę, ale generalnie na laptopie muzykę, którą miałem to była ta sama muzyka, którą miałem od wielu, wielu lat. Puszczałem sobie mój folder Chillout, w którym było tam parędziesiąt godzin muzyki i po prostu mhm. było spoko. Natomiast niedawno, niedawno przekonałem się do Spotify'a i to jest, muszę powiedzieć, to jest coś fajnego. No, dwie, dwie dyszki za to, żeby móc słuchać czegokolwiek tak naprawdę z dostępem od razu, instant. Mm -hmm. Moim zdaniem jest to świetna cena. Jedne co mnie trochę, jeśli chodzi o mobilne, mobilne użycie, no to trochę mnie zastanawia jak jest z danymi, z użyciem danych, no bo jednak nie zawsze jesteśmy na Wi-Fi. Na przykład jak idę sobie biegać i chcę słuchać muzyki ze Spotify i robię tak, to jest jednak, czy nawet teraz liczyłem, bo tutaj jest takie znalazłem ile, ile generalnie tej średniej jakości Spotify zużywa około 1,2 MB na minutę słuchania muzyki, czyli zakładając, że słuchamy godzinę dziennie, to 2 giga plan jesteśmy w stanie spokojnie w miesiąc wyczerpać tylko na Spotify. Więc tu jest jeszcze trochę moim zdaniem... Tak, dlatego chyba... Nie wiem, czy... Deezer, Deezer jest, kup, został kupiony przez Orange e, francuskie i wydaje mi się, że oni mają takie plany, że po prostu w Orange można Deezera korzystać to w ogóle Deezer jest darmowy dla właścicieli abonamentu Orange. No jest właśnie, w ogóle darmowy, to jest, to jest w Polsce super. też tak jest. I trochę jeśli chodzi o Spotify to mnie, to jest jedna rzecz, która tak naprawdę mnie denerwuje w tym, że jednak to zużywa ten transfer. No i. Dlatego ja się nauczyłem tej dyscypliny, że jak wychodzę w miasto i wiem, że będę chciał sobie posłuchać, to te, dwie, trzy, te, te dwa trzy albumy ściągam jako offline i po mm -hmm. prostu w ten sposób to robię. Może. Żeby mieć też pewność, że będę do metra i tak dalej. Więc tak to robię, bo tak to prawda, to prawda. Nawet jeśli ma bardzo duży transfer, to można spokojnie go zażyć no. w ten sposób. A ja chyba jestem największym oldschoolowcem, bo zacząłem w ogóle od grówszarka. Nie wiem, czy kiedyś to korzystaliście. z Tak, tak. Groove -Shark? Groove -Shark, dopóki nie był, tylko że grówszar był zawsze serwisem półlegalnym. No, półlegalnym, <śmiech> zgadza się. Ale był fajny startup, ponadszar jest wspaniały, ja też. lubił sobie odpalać zioło, bo Ilona Grzybicka go poznała, jak była na studiach chwila na Florydzie. Eee, bardzo wy wychilautowany był startupowcem, którego problemy prawne nie, nie, jakoś mhm. nie dotyczyły. Eee, co. co no i był dla mnie też tak zapomniałem, tak, ale oczywiście ta, też grubsza, to, grubsza, to tego byli. rodzaju usługa, która była dostępna dla Polaków w Polsce. Wszystkie inne były pozamykane. Spotify wtedy już istniał. To było 4 lata temu, kiedy tego słuchałem. Ludzi przekonywałem na imprezach, żebyśmy słuchali tego, a nie na YouTubie. Potem było zamiłowanie do takiej usługi jak We Are Hunted. To jest taka. Mm, Coś takiego trochę jak, jak Dizer, ale dużo mniej utworów, tylko takie indie e, i to bardziej We're hunter, które zostało zakupione teraz przez Twittera. Corrected Content, taki i teraz za bardzo chyba mi to nie działa. Po to jest jakiś tam Band of the Day, e, Deezer oczywiście, ale w końcu e, zrezygnowałem z tego rodzaju słuchania muzyki i teraz tylko winyle. <laughs> <laughs> Dlatego nie zdziejcie się, kiedy będziecie na mieście widzieć Dawida, który z gramofonem pod pachą idzie i słucha muzyki. Tylko bez nazwiska. <głos> eee, dokładnie tak mm, tak, ale ostatnia tylko moja rzecz kupujemy muzykę, czy wynajmujemy muzykę? czy to jest dla nas problem i czy o tym myślimy? ja wynajmuję wolę jakoś, nie wiem, czuję czuję się też tym lepiej, natomiast nie wie, czuję jak, się też ok, chciałbym teraz jednak przez raz jeden wysłuchać albumu pierwszego Nirwany którego sobie wysłuchaj i więcej nie będę go przesłuchać jak, taką... jak, jak jest model Spotify'a płacenia wytwórnią? per odsłuchanie śmieszne, Tylko, że problem polega na tym, po że oni nie są radiem z bardzo konkretnych przyczyn. Pandora jest radiem i mm -hmm. dlatego nie ma jej w Polsce, bo tantiemy e, ją za, zabiją, bo jest radiem. I tak jest według prawa rozpoznawana, e, Więc oni są śmieszne... Artyści w ogóle tu dostają... Ktoś kiedyś zrobił taką symulację, żeby dostać tysiąc dolarów miesięcznie, ile razy ktoś musiałby wysłuchać na różnych mm -hmm. serwisach twojej piosenki, tak? Na iTunesie musiałby kupić załóżmy 100 Twoich albumów, a na Spotify musiałby wysłuchać 5 milionów razy ktoś Twojej piosenki, tak? Więc to są śmieszne pieniądze. Natomiast Spotify zdaje się, że ma dodatkowe umowy, z w ogóle wszystkie one mają to dodatkowe umowy, które polegają na tym, że są ludzie, którzy płacą abonament, ale nie słuchają żadnych piosenek. Tak? Mm -hmm. To jest, taki, to jest ta, ten model, który w kablówkach no, jest używany, no, tak? Że dostajesz 5 kanałów, ale oglądasz tylko kilka, mm -hmm. natomiast oni biorą od gniazdka i w związku z tym obstawiam, że są dodatkowe dealer, mm -hmm. które są, że czy się stoi, czy się leży, to się coś tam należy, to? I oni zarabiają na tej różnicy, na ludziach, którzy wysłuchali trzech piosenek miesięcznych. Ty już chyba złego słowa, bo się, chyba nie zarabiają nadal. A tego nie wiem, to przepraszam, tak, masz rację? Ja czytałem jakiś Mają artykuje. przychody. Mają przychody i <śmiech> <śmiech> jeszcze większe koszty bo nawet jeśli są śmieszne koszty, to w skali tego, tego biznesu są to duże koszty. I słyszałem o tym, że model biznesu Spotify jest taki, że tak to w praktyce działa, że im więcej jest userów, tym oni większe mają koszty i mniej za, większą stratę generują. Więc de facto to, jest to... Czyli to taki słynny model biznesowy, tracimy, tracimy na każdej sztuce, ale nadrobimy w wolumenie. Czyli, czyli gdyby sam twórca Spotify był jedynym klientem, to by najlepsze wyniki finansowe mieli. Naprawdę tak, dokładnie tak. Ja myślę, że to jest też kwestia tego, że wszystkie te serwisy zaciskują zęby i czekają na moment, kiedy fizyczne nośniki będą martwe, tak? I wtedy wytwórnie płytowe albo się z nimi dogadają, albo sama będą padać, tak? Właśnie. Każda z nich chce zostać następnym iTunesem, mówiąc krótko, tak? I, i to jest powód, dla którego żeśmy wczoraj słyszeli, że wytwórnie nagle obrażone na iTunesa zaczynają z powrotem wracać do Tima' i mówić. A, musimy byśmy zrobili takie radio, Pandora, jakby coś. Może byśmy też tutaj pokombinowali. Bo teraz największym, bo iTunes płaci im realne siano. Po prostu tam są realne pieniądze. Zresztą artyści, zapytajcie każdego, kto jest artystą, który jest w iTunesie. Nic ci tyle hajsu nie robi, co ci robi iTunes. Żadna płyta CD, żadna płyta winylowa, nic ci tak. nie robi takiego hajsu, jak ci robi iTunes. Więc oczywiście ten model jest... Wiesz, bardzo mocny i nadal iTunes jest najpopularniejszym sklepem muzycznym na planecie. Ale ja myślę, że to, to jest to. Spotify liczy na to, że to się przewróci. Że ten model się ostatecznie przewróci. Wtedy oni będą królem wzgórza, dlatego że ym, gówniarze, nie, gówniarze albo YouTube, całkiem za darmo. Tak? Dlatego Vivo wyszło mm. z YouTube'a właśnie i ucieka stamtąd, gdzie pieprze właśnie próbuje w każdym razie. E, albo YouTube, albo streaming. I wtedy Spotify będzie mógł dyktować warunki i wtedy będzie podnosił te ceny. A póki co przyjmuje na klatę te koszty. A, no, oczywiście, a z Wimpem i z Deezerem jest inaczej, dlatego że to są usługi, które po prostu wchodzą w deal z sieciami komórkowymi i żyją z cudzych pieniędzy, tak? Tak. Eee, I to był temat numer dwa. A teraz e, info z zeszłego tygodnia. Było wiele, <śmiech> wiele szumu, wiele zapowiedzi. Wszyscy myśleliśmy, że Facebook nadchodzi ze swoim Facebook Phone. A nadszedł ze swoim launcherem na Androidy. Niektóre niestety. Launcherem, czyli tak naprawdę nakładką. Tak, tak. Czym tak. to się różni, Bo ja, wiesz, mm -hmm. przeglądałem te ale przyznam, że dopiero zacznę być ekspertem od Androida za jakiś czas. Powiedz mi, czym taka kładka różni się od nakładki Samsunga na przykład na Androida? Niczym absolutnie. Powiem Ci więcej, jeżeli jesteś odpowiednio sprytny, to jak masz Samsunga i masz jego touch, na, na telefonie, instalujesz sobie inną nakładkę, no w ogóle nie musisz być sprytny, bo możesz jedną na drugą nałożyć, tak? Ale jak jesteś dużo sprytniejszy, to możesz wyłączyć wiza i zamiast niego włączyć launchera takiego, jak się podoba. Włącznie z czystym Androidowym launcherem. Tak? One wszystkie tam są, znaczy mhm. musisz go sobie zainstalować, a później możesz wyłączyć TouchWizza. To nie jest takie proste i musisz mieć zrutowany telefon, ale to się da zrobić, dlatego odpowiedź krótka brzmi niczym. Okay. Niczym. Dobrze. Co nam proponuje wspaniały Facebook Home? Facebook Home proponuje nam, i tutaj tak naprawdę rozmowa jest nie o samym produkcie, bo już pewnie wszyscy przeczytali wszystko o Home i to nie ma znaczenia. Natomiast Home przede wszystkim to, co mnie zszokowało najbardziej, bo to, że na przykład, na przykład tak, jak wystartujemy aplikację i mamy home screen, to na nim są te trzy słynne przyciski: status, zdjęcie, zamelduj się, tak? Ok, cool. Może jest spoko, tak? Notyfikacje i tak dalej, integracja, okej, okay, tak? Ale to, co mnie szokowało, to że Facebook Home przejmuje Twój experience przed odblokowaniem telefonu. Czyli jest telefon, który, jest, który włączasz, żeby rozświetlił się jego ekran i zaczynasz oglądać kolejne rzeczy, które ktoś wrzucił na Facebooka. Dwa razy klikasz, jest like i tak dalej, i tak dalej, i tak? No wiadomo. Generalnie ukradziono tam z Instagrama, teraz już wiem, dlaczego miliard dolarów z na Instagrama, kradną i taki jasny gwint stamtąd. Kradnął od siebie, kradną od siebie. No. Kradną od siebie. Um, I to mnie zastanowiło, ilu waszym zdaniem jest ludzi, którzy aż tak są za inwy, aż tak są zaangażowani w ekosystem Facebooka, żeby wymienić mnogość doświadczeń z telefonu na to jedno doświadczenie. To jest moje pytanie. Ja akurat kilka takich osób znam. Branża social media w Polsce. Ja jestem z branży social media i absolutnie nie pozwoliłbym sobie na to, żeby Facebook był moim pierwszym i jedynym doświadczeniem na smartfonie. Ja w ogóle jak usłyszałem, że Facebook robi coś takiego jak Facebook Home, to przysięgam, że myślałem, że chodzi o aplikacje Facebooka, a nie na lodówkę wiecie, że chodzi o, o rzeczy, rzeczy... To do jest taki dobry pomysł! Internet of Things razem z Facebookiem! U, ale byłem w 100% pewien, że chodzi, że Facebook robi coś wreszcie, co wyjdzie do domu. I potem jak się wiedziałem, że to jest Mark, Jeżeli na... słuchasz tego, to jest zajebisty pomysł! Bierz się na robotę! Jak usłyszałem, że to jest tylko nakładka na Androidę, to pomyślałem, że kiepsko, kiepsko. Yy, no nie, moim zdaniem, nawet jeżeli to jest teraz już fikiem facebookowym, to ten tref to już może być troszeczkę za dużo. To już, mhm. wiesz, no już w pewnym momencie... Każdy normalny człowiek, w pewnym momencie, nawet jeżeli wrzuca status co sekunda i tak dalej, w pewnym momencie jest, pomyśli sobie no, to już jest przesada. I wydaje mi się, że to już jest, to już jest dużo, no, żeby tak, aż tak się z tym związać i tak naprawdę aż tak polegać na tym jedziemy. Na tym, Dodajmy, że wiem, Mark od razu inny. powiedział, że adsy nadchodzą, tak? Że częścią tego doświadczenia, tego experience'u <laughs> będą reklamy facebookowe. Czyli pewnie jest, masz zablokowany telefon, otwierasz i najpierw widzisz... E, Prawda, nie wiem, gelwę, później parówki, a później dopiero hmm. to znajomych rzucili tak? Więc jak byłem... A potem możesz zadzwonić. Bo... <laughs> a potem do, pod do pod jeden, dwa, pod... <laughs> bo się to... pali. <laughs> ktoś, ktoś powiedział, że... Ktoś powiedział, że przez tego Facebook Home'a um, znowu do łaz wrócą zdjęcia to naprawdę mocno na Facebooku. Ja myślę, że zdjęcia generalnie oni bardzo pociskają. To jedyna tak? treść, która tam w tym Facebook Home'ie się jako taką pokazują no, tak naprawdę, i pytanie takie, przecież myśmy przestali wrzucać już to naprawdę w takiej ilości, taka taka głupia teoria, tych prywatnych zdjęć. Że wrzucamy zdjęcia z internetu, a nie do końca swoje. Nadal prawdą jest, że gdybyś wziął wszystkie usługi na planecie, które polegają na tym, że wrzuca się na nie zdjęcia, wszystkie mm -hmm. i sumował je, to byś 10% facebookowych zdjęć nie uzbierał. To jest najpopularniejsza aplikacja, jaką Facebook kiedykolwiek miał. No tak, ale liczy, że właśnie zdjęcia takie, jak się wrzuca, jak wrzucam to chwilę jakieś zdjęcia z internetu. Nie mówię o linku, tylko pobieram na dysk i wyuzam zdjęcie z internetu. No ładnie, a twoje to są zdjęcia. Powiedzmy <grym grym grym grym> sobie, że są to ja, memy to, na przykład. Ja myślę, że tutaj jest świetnie, dlatego jak, jak myślę o zdjęciach i o Facebooku, to wydaje mi się, że nabycie Instagrama było jednak świetnym, świetnym ruchem, mimo, że to kosztowało ciężkie pieniądze, bo nie oglądałem Foundation z, z założycielem Instagrama jeszcze w ogóle sprzed tego dealu i on już wtedy roztaczał taką wizję, że oni chcą Instagram ma być takim miejscem, gdzie tak naprawdę, on mówi tak, że w każdej chwili ludzie robią miliony zdjęć, bo dotychczas one zostawały na kamerach, tak, na aparatach cyfrowych. Oni chcą, żeby one się pojawiły wspólnie, tak, I jak jest mecz, yy, nie wiem, mecz, NBA duży i dziesięć, nie wiem, kilkaset osób robi w tym samym momencie zdjęcie, oni mają gps oni wiedzą, gdzie to się stało i oni chcą coś z tym zrobić, więc i Facebook myślę, że też może w tym fajnie, fajnie, znaczy to świetnie się znajdzie, tak, na Facebooku, więc... Czyli, że te zdjęcia. Być się... może w ogóle Facebook to już robi, bo ja widziałem teraz, jak był mecz widzewa, to pod sobą zaposty posty dwóch różnych osób, które się nie znają, z tego samego meczu. Tylko z dwóch różnych ujęć. Miałem no to samo tutaj. to sławny startup, który nazywał się Color, <grym> e, który no. próbował to zrobić, tak? Znaczy, jakbyście zobaczyli w API listę rzeczy, informacji, które są pobierane na temat zdjęcia, każdego, które wrzucane jest na Instagramie, oni to wszystko mają, tylko oni jeszcze tego nie użyli, tak? a Facebook, jak wiadomo, jeżeli Facebook jedną rzecz umie robić dobrze, to saci wykorzystywać danych osób, które coś zrobiły no razem tak. z nimi, oni prawda? Są, oni, tak. są, oni wiedzą, że za, oni zaksują wszystko, co się da, a później się zastanawiają, co z tym są sprawy. Poza tym, jak dzisiaj usłyszałem, wiecie, jaka jest jeszcze jedna tajemnica z Instagramem? To żeśmy się przesunęli, ale to jest bardzo ciekawe. Z Instagramem jest tak, że aktualnie nastolatkowie Amerykańscy, bo Amerykańscy, ale ten ruch się zazwyczaj dosyć logicznie przesuwa jakby falą w stronę całej reszty świata. Przesunęli się na Instagrama i Snapchat. To są dwa, dwa źródła komunikacji, komunikacji w, w, w tych zakresach. I ponieważ dorośleje widownia Facebooka, co dla mnie, a dla marketera, to jest bardzo dobra wiadomość. Ja, ja chciałbym, żeby 13-17 nie mogło w ogóle wchodzić do Facebooka. To ja jest <śmiech> marzenie w ogóle, największe. Ale to, że tam rośnie im ten, ten Instagram jest być może ich właśnie wejściem w tą najmłodszą mm -hmm. widownię, bo ich wejście w Snapchata, czyli aplikacja Pouk okazała się być kompletnym niewypałem tak. i tego nie używa. Mhm. Jeszcze jedna ciekawostka o Instagramie, nie wiem, czy, bo zapytany founder e, Instagrama, dlaczego jego zdaniem tak to się wypaliło. Ja się chcemy, nie, nie, link? Tak, no jest to i ten foundation Kevin'a Będzie Robert, w notatkę oczywiście. E, zapytany, dla, dla, co było jednym z głównych powodów, że to wypaliło, to było to, że oni, jak ktoś zaczynał robił zdjęcie i zaczynał się nim bawić filtrami to Instagram w tle to zdjęcie już ładował na swój serwer Ty tylko nakładasz filtr, naciskaj się, opublikuj i o tak to było już w mecie. I wszyscy mówili, jak to jest możliwe, że tak szybko się tam pojawia mm -hmm. i wiesz, ten experience spowodował, że, że tak dobrze się poszło. Ja powiem szczerze. To jest Teraz mi się to zmieniło, bo eksperymentuję z nową apką, w no, nowej wersji Androida, a ja eksperymentuję z apką do zrobienia zdjęć, bo jest fascynujące dla mnie zupełnie tam bardzo dużo rzeczy się pojawiło. Natomiast muszę powiedzieć, że był taki moment, kiedy ten aparat instagramowy był moim. Aparatem hmm. na telefonie. Ja naciskałem ten przycisk, ja chciałem zrobić po prostu zdjęcie. Nie, jakby to był mój hmm. aparat fotograficzny na telefonie. I, i w pewnym sensie jakby spełniam marzenie jakby twórcy tego, tego serwisu i uważam, że też że ma to sens. Problem polega tylko na tym, że w momencie, kiedy Google Plus robi bardzo wysokie, wrzuca bardzo wysokiej jakości zdjęcia, full resolution niemal, można wrzucać zdjęcia na plusa. I kiedy Facebook powiększa o wiele em, rozmiar zdjęć na Facebooku, które w Netflixie się pojawiają, Instagram musi po prostu zainwestować w serwery, czyli Facebook musi zainwestować w serwery hmm. i musi pozwolić nam wrzucać zdjęcia odrobinę od wyższej jakości, bo to jest problem. No tak, to prawda. A, a swoją drogą Google Plus ostatnio próbowałem dodać nam zdjęcie, cover foto. I to jest nierealne, jak oni chcą, żeby ono było duże. Oni chcą po prostu, żeby to było zdjęcie, nie wiem, 1600 na, na coś tam pikseli. Ja nie, nie mogłem zrobić takiej grafiki w ogóle z tego, z tego to, co miałem. Nie... I to tak głupio wygląda w ogóle, moim zdaniem. Jestem w ogóle w szoku. Wchodzimy do Google Plusa na sekundę. Jestem w szoku. Wchodzę ostatnio na Google Plusa i on tam pokazuje mi, wchodzę, przez przeglądarkę. Mhm. 350 moich zdjęć z komórki pokazuje mi. I pyta się mnie, które udostępnić na Google Plusie. Ja mówię, mhm. wait a minute. Wait a minute. Zapytał Cię, odpowiedziałeś zapytał... tak. Trzeba było czytać, na co klikasz Nie, tak. Nie, słuchaj. Ale teraz, Ty przecież masz... Instagram ja mam... Ja mam yy... Wystarczy aplikację do Google Plusa i wtedy... Pobrał i... mi wszystkie, wszystkie a, zdjęcia, prawo. władował na swój serwer, czyli zainwestował w to, sorry, cały katalog moich zdjęć pobrał i zapytał się, które z nich chcę klikować w Google Plusie. Chciałem to powiedzieć, jest to jest przegięcie. Chciałem powiedzieć tak. Funkcja jest właśnie Instant Upload, trzeba było hmm. słuchać, co mówię na tych wszystkich prezentacjach. Funkcja nazywa się Instant Upload, i w momencie, kiedy instalujesz aplikację Google Plusa, on pyta cię, czy chciałbyś wykorzystać funkcję Instant Upload, która polega na tym, że jako prywatne będę pobierał te wszystkie zdjęcia, które zrobisz swoim telefonem. A ty odpowiedziałeś: Owszem. Zło. Zyta, no nie, no i widzisz, tych... dla mnie to jest akurat fajne, dlatego że ja y, mam obsesję na punkcie tego, że zgubię swoje zdjęcia. Więc dla mnie to jest... One od razu są w Pikasie. i ja mam święty spokój. Są w albumie, który jest prywatny. Nie muszę o tym myśleć. Sądam. Ale oczywiście rozumiem wasze e, XIX wieczne obawy. Ale kiedy <grym grym> on to pobrał? Czy, to, czy on to na wifi Nie, on to pobiera w każdej sekundzie. Miejmy nadzieję, że na wifi robi. Mam na nadzieję, że na wifi robi. Pobiera to w 3G, tam się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, ja nie ja musisz mieć włączone tą opcję, więc... Wystarczy otworzyć opcję swojego Google Plusa jeśli dowiesz. Straszne to jest. Okej, okay, chłopaki, a powiedzcie mi, czy wygracie w Tetris'a? Zacząłem. Ja, ja w ogóle to, historia z Tetris'em jest taka, że jak byłem młody, to grałem strasznie dużo. Ostatnio leciałem liniami lotniczymi, które mają te ekraniki tak przed każdym fotelem. I tam jest Tetris. Co więcej, można zagrać po sieci, wewnątrz samolotu, z innym pasażerem. Oh! Który w tym przypadku był mój brat, który siedział rząd przede mną. I graliśmy sobie te z Tetris'a kilkugodzinny lot, cały czas po prostu. No ja się zajerałem i właśnie nie wiem, czy pijesz do tego dokumentu, o którym... No, to... Nie, tak to pitałem. Oglądałeś? Tak, cały. Szalone, nie? Właśnie Całowny. Wrzucimy linka, do, wrzucimy linka tak. do, do komentarzy. Dokument jest o, o mistrzach świata w to się nazywam... Ecstasy of Order. Tak, tak Ecstasy of to Order. Jest... Super to jest. I muszę, e, muszę szczerze powiedzieć, bo e, zdradzę wam pewną tajemnicę. Michał nie często jest podekscytowany. Często w każdym razie to pokazuje. I kiedy bardzo zapalony powiedział nam o jakimś filmie dokumentalnym, to ja po prostu bierze zrobiłem nacisnąłem ściągnię i jakby miałem go w sekundę już na dysku, ale nie spodziewałem się, i w ogóle coś mi się w mózgu przekręciło od tego filmu bez kitu. Nie w ogóle nie, byłem, milczałem przez resztę dnia po tym filmie, bo naprawdę nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Bardzo Wam serdecznie polecam ten film. Film dotyczy najlepszych na świecie kilkunastu graczy w Tetris'a. Klasycznego Tetris'a, co oznacza, że mają gdzieś tam w piwnicy górę swoich Nintendo Boxów. Dlatego, że jak się jeden zepsuje, to muszą mieć następnego. I mowa jest o tym jest bardzo dużo faktów też dotyczących tego na przykład jaka jest wymagana szybkość reakcji w czasie, kiedy gramy w Tetrisa, co też jest bardzo fascynujące tak. zwłaszcza, że na przykład trzecią laską na świecie jest y, wyglądająca na white trash, po prostu lesbijka <grym> która jest przecudowna <grym> i robi sobie tipsy i te wszystkie i jej mózg potrafi wykonywać operacje które komputery, które wylądowały na księżycu nie potrafiły tak, <grym> Tetris tak? Tak jedną, znaczy może nie jedną z niewielu, ale jest grą, w której komputer wcale nie jest lepszy od człowieka. To jest coś świetnego. Tak. I co też cytat mój ulubiony z tego filmu, to jest, że Tetris to jest gra, do której tak jest idealna, tak naprawdę perfekcyjna. Do niej nie możesz dołożyć niczego, co spowoduje, że będzie lepsza. To jest w swojej prostocie jest po prostu tak. genialna. Kilka klocków, każdy się składa z czterech tych kwadracików. Co zrobić więcej? No nie da się po prostu. I jak... W ogóle, ja też po tym filmie oczywiście sięgnąłem z Tetrisa, który jest teraz EA, ma prawa do Tetrisa mm -hmm. i, i zrobiło go na iPhone'a. No i no niestety to nie, jest, to nie jest to samo, tak? Nie wiem, czy ja generalnie się... miałem tą maszynę dedykowaną do Tetrisa, taką tak. z przyciskami na dole długo, Stare <laughs> dzieje. Natomiast bardzo Wam to polecamy z, z dodatkowego jeszcze powodu, bo to jest dokument o tym, kiedy Twoja obsesja. Zmienia życie twoje i życie wokół ciebie, a jednocześnie jest to tak fascynujące, że nie, nie można, nie, ja nie mogę oskarżyć tych ludzi o cokolwiek złego. To jest po prostu no, tylko i nieprawdopodobne. Oni no, chcą po prostu dojść do 30 poziomu. No. Tak, i, jeszcze, i mówi się tam o dwóch świętych grawach tej gry, czyli przekręceniu licznika i o dojściu do levelu 30, który jest levelem niemożliwym do dojścia. Polecany, zdecydowanie. Tak, rewelacja. rewelacja. Jest ostatnio w temacie bardzo widziałem podobną sprawę z Pacmanem. Są jacyś kolesie, którzy teraz rozpijają na nowo Pacmana i na przykład zwalczą, żeby przejść idealnie całego Pacmana, wszystkie plaże. Bez żadnego błędu. I kilka osób nawet na GitHubie, teraz ostatnio dodali w ogóle, napisali od nowa Pacmana jeszcze raz, żeby go przeanalizować. I pokazali też, że jest jeden błąd w Pacmanie, że jak się ta w jednym miejscu stoi, już, to się nikt nie widzi taka odkryli, tak pojedziesz, to wiesz... Ja, są tak, są tak dziwkowskie tematy, ale przez to tak po prostu fascynujące... Absolutnie. Że... Sama przyjemność polecamy Wam. I zakończymy dzisiaj trochę nietypową. Dawajcie nam znać, co o tym myślicie. Opowiemy dzisiaj... Każdy z nas opowie o dwóch rzeczach, które naprawdę go wnerwiają w czymś. Ja jeszcze nie wiem w czym, więc jakby tak zapowiadam, ale każdy z każdy niech opowie o dwóch rzeczach, które go wkurzają w czymś. I zaczyna Michał Juda. Ja zaczynam. Dwie rzeczy, które możemy wypikiwać, będziesz mógł wypi zrobić piknięcie. Dwie rzeczy, które mnie w iPhoneie. Jestem właścicielem tego telefonu od y, miesiąca. To jest pierwsza rzecz, którą Apple, którą mam tak naprawdę dla siebie, bo miałem iPada, którego dzielę z moją dziewczyną, więc to nie jest tylko moje, iPhone jest tylko mój. Co mnie wnerwia? Pierwsza rzecz, brak menu kontekstowego. Czyli takiego prawego przycisku myszy. Jestem w kontakta, jestem gdzieś w kontaktach, w wiadomościach, tak na górze na z kogo jest wiadomość przytrzymuje nazwę tej osoby, żeby mi pokazał to menu. Dodaj do kontaktów, edytuj kontakt, coś tam. G***o, nic się nie dzieje. Po prostu nie ma. Nie ma menu kontekstowego. to jest Wszystko wszystko się dzieje tak, jak chciał projektant interakcji tutaj, żeby się stało, ale po prostu no, nie wiem, jako człowiek, który używa tego Androida od paru lat to po prostu mega mi tego brakuje. No, jak nie trzymasz ikonkę, to się usunie, wiesz o tym. Ale nie, nie, nie, zaraz to jest to, też to nie? I właśnie to jest moim zdaniem niekonsekwencja interfejsu, ponieważ jest tylko ale jeden zobacz, przypadek. Jestem tak w wiadomościach od Ani. Nie, nie, ten gest w ogóle ten gest nie istnieje na iPhone. No to właśnie, istnieje, nie. Przy, tak, przy, przy nie przytrzymanie. Ma, nie, nie ma. ma. Jest Traszę kopię, sobie. do kopiowania jest. No tak, ale ja, jeżeli hmm. chcę coś zrobić z tym kontaktem, nie mogę. I druga rzecz, i wnerwiają mnie też takie małe rzeczy, że na przykład lista budzików. Chcę edytować budzik, dany budzik. Co, co powinienem normalnie zrobić? Po prostu w niego kliknąć. Mi powinien się otworzyć okienko edycji, tak? Nie, nie, nie. W iPhone'ie nie mogę tego zrobić. kiknąć edit najpierw na górze, a potem dopiero tak, guzik, który, tak, który chcę tak, zmienić. Tak. I po, po co jest ten guzik edit? Po co jest ten krok jeden więcej, który, który tak mnie denerwuje? Mhm generalnie idealnie... tylko to się służa, tylko to się... No, to serio, to są dwie rzeczy, które doprowadzili do pasji po prostu. Prawy klik to dla mnie na Androidzie było największe odkrycie i największy orgazm, jak odkryłem, że jak przyciskam coś i przytrzymuję, to coś się dzieje to absolutnie się z Tobą zgadzam, jako osoba, która w drugą stronę wyemigrowała to kontekstowe menu jest rzeczywiście to i szermy to są dwie najważniejsze, rzeczy. No, no i to, Tak, to prawda, że też to, co Dawid ostrzegał, że tak jakby interakcje pomiędzy dwoma aplikacjami na, nie na iPhone nie istnieją, to też, to też jest rzeczywiście bardzo wulansowe. Czujesz uwielbione. to, tak? No tak, powoli zaczynam to odczuwać. Chociaż <laughs> by... Dodanie załącznika do maila, który musisz zacząć w jakiejś jednej z setce aplikacji, z której chcesz dodawać, jest najnielogiczniejszym rozwiązaniem, jakie może istnieć. Potwierdzam. Poza tym jest bardzo seksi telefon, jest telefonowy. A nie wkurza... Ale jest Patrzymy na niego teraz z zazdrością. Jest nie piękny. wkurza Cię to, że na to, co mnie wkurza, ja już mam mówić, on co mnie wkurza, to to, że jednak ta strona główna, to co włączam, to, to jest po prostu... Jest martwa. Jest martwa. To to... Są jak... Tak, to jest to, co widzimy na górze. springboard. Nie ma tego dashboardu. Tak, to prawda, to jest też ten I dzisiaj Dashboard pana... odrobinę przesiąka w notyfikacje na iPhone'ie. I tam zaczyna się dziać coraz więcej rzeczy. To Te notyfikacje bardziej... Te notyfikacje są bez sensu, moim zdaniem. Są bez sensu. Wszystkie takie podrządzone aplikacji aplikacje chronologicznie. Czemu ja widzę na wierzchu notyfikację sprzed 16 dni? Co mnie to interesuje? Tylko dlatego, że ta aplikacja zaczyna się na literkę wyżej alfabetu no trochę, trochę bez sensu. Eee, w każdym razie dzisiaj chyba na Antywebie była wizualizacja, jak wyglądałby iPhone, ten lunch iPhone'a iPhone po włączeniu, gdyby Apple słuchało swoich klientów. Jest taka bardzo fajna wizualizacja, która trochę przypomina Androida, tylko jest w designie e, Apple'a. Jak mówił Ford, gdybyśmy zapytali ludzi, czego chcą, to chcieliby szybszego konia. Mm -hmm. Więc <laughs> a, a ja, jako użytkownik Androida, powiem Wam o e, e, największym mojej bolączce, jeżeli chodzi o tego. Ja generalnie ubóstwiam i powiem od razu, jako Apple fanboy. Przeniesienie się na androida było dla mnie niemal odczuwałem mnie jako zdradę moich podstawowych wartości. <grym <grym <grym <grym ale i mimo, że uwielbiam swój telefon i tak dalej jestem bardzo duży z Natomiast yy, wiecie co mnie denerwuje? Dwie rzeczy. Brak konsekwencji w interfejsie. Aplikacji. Mm -hmm. To jest pierwsza rzecz. Ponieważ Apple w sposób bardzo konkretny, ale też w w pewnym sensie przesiąkając w głowy designerów, yy, tak podskórnie, stworzył pewien, pewną normę według której tak. rzeczy się dzieją. I, I tak jest, że do bardzo wielu aplikacji, oczywiście mamy outliery, outlierów wszędzie, tak jak zawsze, natomiast jest pewien kanon zachowań, które możemy ufać, że nowa aplikacja będzie im podporządkowana. Na Androidzie jest dziki zachód. Dziki zachód. I w jednym miejscu, w jednej aplikacji gwiazdka oznacza favorite, a z drugiej strony gwiazdka oznacza skasuj. W mm. ogóle, rozumiecie, nie ma. Wolna Amerykanka, i to jest rzecz, która mnie bardzo denerwuje. Ale druga rzecz, to że Google Play to jest kraj dla biednych ludzi. Co tu mam na myśli? Mam na myśli, że jeżeli nie chciałbym, żeby reklama w aplikacji zużywała 20% mojej baterii na godzinę to nie mogę kupić sobie tej aplikacji bez reklamy, ponieważ jej deweloper patrzy na liczby i wie, że bardziej mu się opłaca tą reklamą zużywać moją materię niż zrobić, stworzyć drugą płatną wersję. I to jest ogromna bolączka, która moim zdaniem też ma wpływ na jakość aplikacji na Androidzie. I chociaż większość rzeczy, które chcę robić na Androidzie jest dostępna, to jak czasami otworzę iTunesa i tam się pojawią te Set, sto mniej więcej aplikacji, które kupiłem sobie w swoim życiu na ios -a. jak sobie przypomnę, jak wyglądały, jak działały i jak to strasznie nie miały na sobie reklam, to wspominam to z pewną nostalgią. I to są te dwie rzeczy, które są podstawowe. Obie dotyczą aplikacji, jedna interfejsu, a druga tego, że nie mam tego absolu. Naprawdę jestem gotów zapłacić więcej. Nie mówię już o tym o grach, tak? Bo, ale to wszędzie się dzieje, tak? że free to play jest no, nowym przebojem. I jej wchodzi w free to play, więc jesteśmy wszyscy zgubieni. No ja na przykład w App Store, ja, o ile jak miałem Androida, to nie specjalnie płaciłem za aplikację i nie czułem tego jakoś klimatu, to tutaj w App że nie miałem żadnego problemu z zapłaceniem nawet kilku, nawet no, zapłacę kilku euro za, za fajną aplikację, która... która Wszystkie jest... badania to potwierdzają, że iOS jest tym, jest tym środowiskiem jakościowym, które... Daje ci to przekonanie, że piękniesz to baj i daś, i, i będzie Absolutnie. dobrze, tak? Na końcu dostajesz aplikację, która Cię jakoś tam satysfakcjonuje. A mnie najbardziej wkurza je to, bo jak mniej na razie jedną rzecz, druga rzecz, że, że nie wiem jak, jaką decyzję podjąć. Czy zostać jest z jos Androidem? służbowe i prywatne pozostają. To jest to rozwiązanie. No, tak naprawdę nie ma jednego dobrego rozwiązania dla łowskiego chłopaka. Trzeba i <śmiech> zawsze na kompromisy i kompromisów. Nie lubię, bo kiedyś nie trzeba było iść na kompromisy. Kiedyś się wybierało iOSa i to było najlepsze co było na rynku. W tej chwili niestety masz ten problem. No nie ma, no nie ma. Android goni. Jest już bardzo bliżutka. Bardzo bliżutka. Nie na tabletach, ale na telefonach jest już bardzo bliżutka. Natomiast dla Ciebie jako bolączkę powiem, że to naprawdę bardzo wiele rzeczy z tych problemów, które ma iPhone załatwia, Jailbreak. Jake No nie wiem, ja tak czy po to Kupujesz, wiesz, tak. żeby go breakować. No, pomyślę o tym, pomyślę. Jeszcze trochę położymy i zobaczymy. No, Mój Samsung Galaxy Note został zrutowany mniej więcej 38 sekund po tym, <laughs> kiedy dostałem go w pudełku. <laughs> ale to taka moja łebska natura. Dobra, dziękujemy. Jeszcze może krótki, krótki, krótka zapowiedź, że w przyszłym odcinku będzie konkurs z atrakcyjnymi tak. nagrodami. Zrobimy to. Jeszcze nie wiemy Zrobimy jaki, to. ale na pewno będzie. I Wiemy jakie będą nagrody już. Pani, tak. Ma Pani Magda będzie losowała nagrody. Nie mów tak, bo przyjdzie do różą Nie będzie losowania, nie będzie. Okej. Okay. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. To był odcinek numer 23. Dziękuję wam. Dawid Paha, Social Desk New Agency, Kamil Dzadkiewicz, Social.pl i agencja Social Five i Michał